Czytajmy kilka kolejnych wierszy z Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, od siódmego wersetu przeczytamy. I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo, i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został z martwych wzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć, Któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy, i pragnął go widzieć. A apostołowie powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaidą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu i rzekli... Rozpuść tłum, aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam postarali się o pomieszczenie i wyżywienie, gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. A on rzekł do nich, wy im dajcie jeść. Oni zaś odrzekli, nie mamy więcej aniżeli pięć chlebów i dwie ryby, chyba żebyśmy poszli i kupili żywności dla wszystkiego ludu. Albowiem mężów było około pięciu tysięcy, rzekł więc do uczniów swoich. Każcie im usiąść w grupach mniej więcej po pięćdziesięciu. I uczynili tak, i posadzili wszystkich, wziąwszy zaś te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. I jedli, i nasycili się wszyscy, i zebrano pozostałych okruszyn dwanaście koszów. Światło, gdy świeci w ciemności, wywołuje u różnego rodzaju istot, które lubią ciemność, poważne zaniepokojenie. Widzimy to na przykład jak zapalimy w jakimś garażu światło albo podniesiemy kamień i tam robactwo natychmiast w przerażeniu. Wykonuje nerwowe ruchy. Podobnie Herod był częścią świata ciemności i widział, jak rozchodzi się światło i widać, że był zaniepokojony. Wyjaśnienie jest dlatego, że niektórzy mówili, iż Jan został z martwych zbudzony. Oczywiście Herod miał swoją teorię na ten temat, bo wiedział, że Jana kazał ściąć, i teraz pytanie, co się w jego sercu, czy myślach na ten temat kłębiło? Czy może bał się jakiejś zemsty od wzbudzonego Jana? Czy bardziej obawiał się innych rzeczy? Natomiast dla nas jest... Prosta lekcja. Gdy światło Słowa Bożego dociera do nas, to nigdy nie powinniśmy czuć się zaniepokojeni, tylko w tym świetle stanąć. Nawet jeśli nasze wady są lepiej w tym świetle widoczne. I to jest właśnie ta różnica, którą w wielu miejscach Słowo Boże przedstawia. Że to jest właśnie ważne, żeby jeśli światło się rozprzestrzenia, to z tego radować się. Herod był Edomitą, więc generalnie on nie pochodził z izraelskiego narodu, nie był częścią rodziny Izraela, wręcz był narzuconym takim zewnętrznym elementem, ale jak widzieliśmy, idealnie wpasowali się ci wszyscy, odstępcy tego ludu jak arcykapłani i inni i z nim ręka w rękę współpracowali. w drugim wierszu widzimy, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał ktoś z dawnych proroków. Widzimy, to jest zawsze jakaś reguła, jakieś wymyślenie powiedzmy tak, takich proroctw czy legend, które w ludzkich sercach się dzieją, byle tylko nie uznać i nie przyznać, i nie przyjąć, że to Syn Boży, Zbawiciel przyszedł na świat, którego przecież oni wszyscy oczekiwali ludzie wolą mieć zawsze coś innego coś po swojemu niż to co po prostu to co Bóg mówi i to co jest tylko i wyłącznie Bożym zamiarem, Bożym warunkiem ludzkich warunków do tego żeby wejść do nieba jest bardzo wiele ale Boży warunek jest tylko jeden przyjąć Jego Syna jako Zbawiciela i to przecież oni powinni zrobić wszyscy tutaj którzy o tym myśleli na tym się temacie się zastanawiali łącznie z Herodem, który przecież całkowicie tą rzecz odrzucał i kazał przecież no, zamordować też Jana. Także ludzkie podejście do rzeczy zbawienia czy Bożego zbawienia Bożego daru zawsze było odwrotne i nawet Stary Testament pokazuje nam ich własne pojęcie o tym wszystkim od wyjścia z Egiptu aż do czasów Zachariasza i później czasy Pana Jezusa pokazują nam właśnie, że ta droga zbawienia była przez ten lud izraelski y, ciągle odrzucana tak jak właśnie mówi o tym w dziejach apostolskich w siódmym rozdziale y, Szczepan pięćdziesiąty pierwszy wiersz siódmy rozdział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 Oczywiście y, nie mam tu na myśli Heroda, ale y, wokół niego było wielu Żydów, którzy przecież byli jego y, ludźmi, którzy, y, którzy mu pomagali. A mimo to y, ci doradcy y, tego Heroda y, nie przedstawili mu konkretnego y, słowa Bożego, które na się wypowiadało. Chociaż y, musiało Dotrzeć do niego z Ewangelii Łukasza. Nie, to nie jest Ewangelii Łukasza. Co? O tym, że, że to właśnie z Betlejemu przyjdzie, przyjdzie Zbawiciel. Bo on zapytał skąd przy... no Mateusza. Mateusza. Także mógł zaciągnąć, czy dowiedzieć się na ten temat... I y, oczywiście dowiedział się, a mimo tego i tak tego w sercu nie przyjął. Także serce twarde, serce y, nie tolerujące żadnej innej możliwości, a tym bardziej Bożej. I to jest przestrzeżenie, y, przestrzeżenie dla nas, abyśmy właśnie w taki światowy, twardy sposób, tak jak Herod czy Piłat nie postępowali, którzy mieli tak wiele ostrzeżeń, a mimo to wszystkie je odrzucili, znegowali tych, którzy im opowiadali Ewangelię, usunęli, tak jak właśnie Jana, czy później Pana Jezusa. Czytamy o tym, że Herod został zaniepokojony, i to wyjaśnia nam Ewangelia Marka. Szósty rozdział, dwudziesty wiersz. Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochrają go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie wysłuchał. I Herod, widząc Jana, który nie czynił żadnych uczynków, a widząc, że on jest sprawiedliwy i, i święty, bał się go i tutaj, słysząc o Panu Jezusie, usłyszał, że jest ktoś większy, ktoś, kto... O, ktoś, kto jeszcze czyni cuda do tego. I właśnie dlatego w dziewiątym wierszu czytamy i pragnął go widzieć. Przechodząc do Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, ósmy wiersz. Widzimy Pana Jezusa już przed Herodem i tutaj widzimy wielką chwałę Pana Jezusa, który w sytuacji, kiedy Herod chciał widzieć te wszystkie cuda, on po prostu milczy. Nie odzywa się, nie udowadnia Herodowi nic. To dla Heroda było, myślę, jeszcze większym zaskoczeniem, niż to, gdyby ujrzał jakikolwiek cud. I Tutaj taki historyczny fakt. Chodzi oczywiście o innego Heroda, niż ten, który był odpowiedzialny za sześć dzieci w Betlejemie bo tutaj oczywiście Mateusza, drugi rozdział, ten Herod zmarł i dopiero po jego śmierci został Pan Jezus z powrotem z Egiptu przyprowadzony na terytorium Izraela. Jest wspomniane, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, 22 drugi rozdział. Natomiast nie jestem pewien, czy to koniecznie był faktycznie dalej ten Archelaus czy ktoś inny. Tutaj trzeba by było to ewentualnie zrewidować, sprawdzić. Nie zmienia to faktu, że na tym dworze było to jawne i znane, że Pan Jezus przyszedł na świat w tak cudowny sposób, że mędrcy ze wschodu byli gościami na dworze Heroda. Herod to jest raczej nazwa stanowiska, tak jak król, książę lub jakaś funkcja w tamtym okresie, czy tak jak faraon. Więc tutaj nic go nie usprawiedliwia. Te fakty, które widzimy, miał złożone świadectwo przez Jana Chrzciciela. Jego przodkowie lub poprzednicy mieli złożone świadectwo nawet przez pogańskich mędrców, że przyszedł Zbawiciel i jednoznacznie możemy tutaj no, nie doszukiwać się żadnych usprawiedliwień. Natomiast co do tego Eliasza, to jest drobne usprawiedliwienie dla ludu, że dopatrywał się Eliasza, bo w, w ostatnim prostwie Starego Testamentu było powiedziane, że przed przyjściem Pana będzie właśnie poprzedzał go. miałem się słowo z pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że tej mądrości Bożej żaden z władców tego świata nie poznał. To jest drugi rozdział, wiersz ósmy. Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały, uszerzowani. Wiemy, że Herod spotkał się ostatecznie z Panem Jezusem i przekazał go z powrotem do Piłata. Był to o ile wiadomo, syn Heroda Wielkiego, nazywany Antypasem, był Tetrarchą, a więc rządził czwartą częścią cesarstwa, czyli Tetrarcha to jest czwarty. I to jest ten Herod, który właśnie kazał zabić Jana Szczyciela, to jest ten, który ożenił się z żoną swego brata za jego życia co wywołało skandal w Izraelu, w Izraelu i co też Jan chrzciciel bardzo ganił i właściwie z tego powodu też został zabity. To jest też myślę dla nas dzisiaj przemawiające, że żyjemy w czasie, kiedy być, żonaty z kobietą, być żonatym z kobietą, która ma żyjącego męża już właściwie nie jest czymś zwyczajnym. Można powiedzieć, jest to jakoś przyjęte czy akceptowane. Widzimy jak ten upadek moralności czy zwyczajów bardzo się posunął. I to jest ten Herod, który został nazwany przez Pana Jezusa Lisem. Więc był to człowiek podstępny czy dwulicowy. Bo też rzeczywiście to jest zastanawiające, że w będzie Mateusza to jest powiedziane, że to on mówi, że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał. A tutaj też dalej mówi, właściwie zadaje pytanie. Kim jest ten, o którym słyszę te rzeczy? Czyli jakby dwie sprzeczne wypowiedzi. Najpierw, że to jest on, a tutaj znowu, że to nie jest on. Człowiek, który miał nadzwyczajną łaskę, Właśnie widzieć samego Mesjasza, bo tutaj jest powiedziane, że może jakiś prorok, może Eliasz, ale rzeczywistość okazała się o wiele większa. To był sam Pan z nieba, z którym się spotkał. A dlaczego był zaniepokojony? Niewątpliwie dlatego, że to niepokoiło jego sumienie. Gdzieś w, chyba w powieściach jest powiedziane, że występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. Słyszeliśmy, że on uważał Jana za świętego a jednak zabił go, wydał rozkaz. I tutaj widzimy, że ten, który niepokoił jego sumienie, który mówił, nie możesz mieć żony, brata swego, ten nagle okazuje się, jakoby żył. Więc jego sumienie było niespokojne. To jest też ciekawe, że Jan Chrzciciel był uspokojony przez słowa Pana Jezusa, jako wypełnienie proroct z całego testamentu to Łukasz 7 rozdział 22 wież. a więc dla jednych Pan Jezus jest sprawcą pokoju dla innych niepokoju myślę, że odczuwamy to sami kiedy jako ludzie wierzący zwracamy się do Pana czy czytamy Biblię albo kiedy mówimy innym o Jezusie jest im niewygodnie, tak jakby chcieli do tego imienia uciec. A więc widzimy, Pan Jezus stał się znanym dla obecnych wtedy władców, ale niestety nie mieli oni serc pokutujących. Aha, jeszcze jedna rzecz, tu jest też i w Biblii mowa o tym, że są Herodianie, a więc ci z Żydów, którzy wiązali jakieś nadzieje z panowaniem tego króla. Co dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że są takie partie nazywające się chrześcijańska demokracja na przykład. Więc to jest kwas. To jest coś, co nigdy nie było zamiarem Boga, abyśmy jako ludzie wierzący stali się jakimś ulepszaczami tego świata i wiązali nadzieję z władcami ziemskimi. To też stało się powodem do którego Sardes umarła. Do Heroda można zastosować przypowieść o pszenicy i konkolu. Herod to oczywiście konkol. I w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, czytamy, że ten Herod, który tutaj nie chciał przyjąć Pana Jezusa, idzie dalej, prześladuje tych, którzy Pana Jezusa są. Tutaj w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, początek, czytamy, że Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, ale sąd takich osób wcale ich nie minie. W 20 wierszu, od 20 wiersza czytamy, w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich że Herod umarł straszną śmiercią, bo doszedł do tego nawet, że miał się za Boga. I tutaj właśnie widzimy, że ten sąd, który w Ewangelii Łukasza wydawałoby się miałby nie nadejść, jednak w przyszłości został wykonany. I pragnął go widzieć. To nie było szczere. To nie było y, rzecz, która chciał widzieć Jezusa ze względu na to, żeby y, go widzieć i się przed Nim ukorzyć. Kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 14, 19 wiersz, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz Wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i Wy żyć będziecie. Widzimy, że Pan Jezus pozwolił na to, że On mógł Go zobaczyć. Bo w żaden sposób nie byłoby Mu to dane. Ale y, jest pytanie i dla nas, czy my chcemy, pragniemy widzieć Jezusa? Oczywiście nie stawiając Go jako ludzie niewiary, ale jako ludzie wiary w naszym życiu. I nie żeby y, tak jak y, Herod, żeby Pan Jezus uczynił przed Nim jakiś cud, ale żeby te rzeczy, które On zapisał i które rzeczy są w Słowie Bożym o Nim napisane, żeby one, te rzeczy, te proroctwa i, i tego, czego Pan Jezus dokonał, wypełniały nasze serca i zmieniały nasze życie na podobieństwo Jego. Dlatego, że On powiedział, że świat mnie oglądać nie będzie. Herod miał okazaną łaskę, że mógł go oglądać, ale oczywiście nie przyjął żadnego jego y, ani milczenia, ani by słowa, które on wypowiedział. Idą, idąc dalej, Dziesiąty wiersz nam mówi, a apostołowie powróciwszy opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I Pan Jezus wziąwszy ich ze sobą wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaidą. Widzimy, że e, apostołowie dużo opowiadali, ale Pan Jezus ich wziął, żeby na osobności mu to wszystko mówili, żeby e, właśnie ich e, tak jakby uspokoić. W innym miejscu jest napisane nie z tego się radujcie, że duchy Wam są podległe, ale radujcie się z tego, że Wasze imiona są w niebie zapisane. Także, kiedy jesteśmy po takim jakby, takiej sytuacji e, tacy rozgrzani e, tym, że e, wielu ludzi słuchało, bo może ktoś się jeszcze nawrócił, albo ktoś przyjął Słowo Boże, to jesteśmy tacy entuzjastyczni i Apostołowie tutaj, chociaż to nie jest napisane, mogli właśnie tacy być i Pan Jezus wziął ich z sobą. I wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaidą. Niech to i dla nas będzie przykładem, że kiedy jesteśmy w takiej sytuacji po głoszeniu, czy po takim, takim zwycięstwie, to powinno to nas, powinniśmy po prostu jakby. Wycofać się i e, bez wątpienia e, mod, trwać w modlitwie, żeby właśnie e, kiedy już żeśmy zdobyli mury Jerycha, nie myśleli, że już wszystkie miasta w koło są zdobyte. taką dobrą stronę. To znaczy, że uczniowie po prostu spotykali się z Panem i dzielili się tym wszystkim, co przeżyli. Mamy przykład Mateusza 14, 12 spowiedziano Przyszli uczniowie Jego, wzięli ciało i pogrzebali je. I poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Czy też wspomniany fragment po tym Rzeczy po tych rzeczach, które dokonali, znowu powiedzieli o tym Panu. Mamy też więcej przykładów w dziejach Apostolskich, że ci, którzy szli na głoszenie Ewangelii, potem, kiedy wracali, znowu opowiadali to. I, mm, mam na myśli choćby Dziech apostolskie 14, 27. A gdy tam przybyli i zgromadzili zmór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi. Jak poganąć, że wiarę otworzy. Jest więcej takich miejsc. Myślę, że dobrze jest mówić Panu o tym, co przeżywamy. Jeśli coś żeśmy przeżyli, dobrze jest mówić Panu. Dobrze jest zapytać Pana. Oczywiście, że Bóg potem w jakiś sposób może nam.. zapewne tak jest, że odpowiada, może trzeba coś w tym naszym widzeniu naprawić. Tym niemniej dobrze jest mówić o tym Panu, co przeżywamy albo jakie mamy wątpliwości. Takie jak Ananiasz miał wątpliwości co do tego, żeby iść do Saula Starsu. Więc mówił panie, ale on ma list od arcykapłanów i tak dalej i Pan mu odpowiada. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, także żebyśmy, jeśli coś przeżyjemy albo gdzieś byliśmy i coś, żeśmy doświadczyli, dobrze jest to znowu opowiedzieć, kiedy wracamy, żeby to nie była sprawa tylko e, nasza własna. Ostatecznie jest to dla naszego e, wspólnego zbudowania, to, żebyśmy to, co Pan dał, mogli z innymi podzielić. chcę przebywać wciąż przy Tobie <śmiech> Thank Trzy Za to, że w Twojej łasce Twoje kosztowne Słowo dotarło do naszych serc. I że mogliśmy się upokorzyć przed Bogiem, wyznać nasze grzechy, przyjąć Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela i otrzymać przebaczenie grzechów, żywot wieczny, pojednanie z Bogiem. Przydaliśmy w tym odcinku o tym, jak Ty wysłałeś uczniów Twoich i oni głosili Królestwo Boże i oni czynili cuda w imieniu Twoim. I lud to widział, ale tak jak i w dzisiejszych czasach i wtedy dużo ludzi szukało sensacji, a ich serca zostały zimne. Oni nie dali przemówić do siebie przez Twoje słowo. I dzisiaj też tak jest. Wielu...